Psalm 60. Tutaj w nagłówku widzimy, że jest to psalm Dawidowy, gdy walczył z Aramejczykami Mezopotami i z Aramejczykami Soby i gdy Joab, wracając, pobił 12 tysięcy Edomitów w Dolinie Soli. W Starym Testamencie możemy przeczytać o różnego rodzaju walkach, zmaganiach, bitwach, konfliktach, które Boży Lud musiał toczyć z okolicznymi ludami. I w Nowym Testamencie czytamy, że te wszystkie rzeczy zostały spisane dla naszego pouczenia. One niosą w sobie pewne obrazy, niosą w sobie pewien obrazowy przekaz tego też, co w naszym życiu się dzieje. I oczywiście były i dzisiaj nawet są sytuacje, gdzie chrześcijanie są zaangażowani w taki fizyczny konflikt są w miejscach, gdzie toczą się wojny, gdzie toczą się różnego rodzaju działania wojenne, gdzie autentycznie muszą zdecydować, co począć w takiej sytuacji, jaką przyjąć postawę, w jaki sposób wziąć udział, czy też nie brać udziału w tym, co się dzieje. I różni chrześcijanie różne decyzje podejmują w takich sytuacjach. Natomiast każdy z nas... W swoim życiu doświadcza różnego rodzaju konfliktów, doświadcza różnego rodzaju przeciwności. I Pismo Święte mówi o duchowej walce, w którą jesteśmy nieustannie zaangażowani, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. I jesteśmy w stanie rozpoznać wiele takich codziennych naszych tam zmagań i konfliktów typu choroba, typu finansowe jakieś zmagania, typu jakieś problemy w relacjach z ludźmi, rodzinne jakieś problemy. I tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, mają jakieś przełożenie na nasze duchowe życie. To nie jest tak, że to są rzeczy, które przechodzimy tylko po prostu w ciele, przechodzimy w tym świecie, ale one mają przełożenie na nasze duchowe życie. I możemy w nich z jednej strony zupełnie być ślepi i zupełnie nieświadomi tego, że jest to okazja, aby czegoś z Bogiem doświadczyć, coś z Bogiem przeżyć, czegoś się nauczyć, coś Bóg może przez tą chorobę, czy przez te problemy, czy przez te zmagania, czy nawet nasze jakieś wewnętrzne, osobiste, emocjonalne frustracje, czy przeżycia, Coś Bóg może nam objawić, coś Bóg może zdziałać, gdzieś Bóg dalej może nas poprowadzić. Albo możemy pozostać właśnie na tym takim poziomie tego, co widzą nasze oczy, czego doświadczają nasze zmysły. I w zasadzie nie wyciągnąć z tego większej lekcji, niż wyciągają ludzie w świecie. Czyli jeśli przychodzi załóżmy choroba, no to ludzie w świecie wiedzą, gdzie trzeba się udać po pomoc i podobnie my idziemy do lekarza, czy zmieniamy dietę, czy stosujemy jakieś środki, które nasza babcia i mama i inni stosowali i ponoć działają i to może na tym etapie wszystko pozostać. Natomiast wierzę też, że te wszystkie rzeczy, cokolwiek się dzieje w naszym życiu, Oczywiście to nie, nie, nie tylko te konflikty, nie tylko te problemy, ale również one mają przełożenie na nasze duchowe życie. I jeśli w nich przyjmiemy właściwą postawę, jeśli w nich będziemy szukać Boga, to mogą one wszystkie okazać się korzyścią i błogosławieństwem w naszym życiu. Zobaczcie w słowach tego psalmu 61 od 11 wiersza, tylko czytajmy. Dawid pyta Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto mnie zawiedzie do Edomu? Czy nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? Ta sytuacja, która tam miała miejsce, była postrzegana przez Dawida nie tylko właśnie na tym poziomie militarnym, nie tylko na tym poziomie konfliktu z Edomitami, ale on postrzegał to jako Boże zrządzenie, jako wyraz Bożego niezadowolenia, jako wyraz Bożego sądu, Bożego odrzucenia. Jednocześnie w, tym, w tej Jego świadomości tego, że to, co się dzieje, może być wynikiem Bożego odrzucenia, zwraca się do Boga i mówi teraz, gdzie mamy szukać pomocy, gdzie mamy znaleźć ratunek. Chociaż Ty, Panie, na nas to sprowadziłeś, chociaż z Twojej ręki to przyszło, to do Ciebie się zwracamy o pomoc teraz, to do Ciebie przychodzimy i prosimy, ratuj nas. Ratuj nas. Poprowadź nas do bezpiecznego miejsca. Poprowadź nas zwycięsko przeciwko naszym wrogom. Wierz dwunasty, czy nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? Czyż nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi? Udziel nam pomocy przeciw wrogowi. Bo ludzka pomoc jest niczym. W Bogu odniesiemy zwycięstwo. On zdepcze wrogów naszych. Dawid wiedział, że nie ma co w tej sytuacji szukać pomocy u ludzi. Wiedział, że nie ma sensu zwracać się do Egiptu, zwracać się do Asyrii czy do innych o wsparcie, o, o posilenie. W sytuacji, kiedy to Bóg do tego dopuścił. W sytuacji, kiedy Bóg to sprawił. Jedyna pomoc i jej ratunek nadal jest w Bogu. I Dawid też wiedział, że jeśli to Bóg za tym stoi, to żadna ludzka pomoc nie jest w stanie cokolwiek zdziałać. I bracia, siostry, musimy wrócić do tego. Musimy wrócić w naszym myśleniu, do tego, że Bóg rządzi. Że Bóg prawdziwie rządzi. Że On nad wszystkim panuje. I cokolwiek dzieje się wokół nas i w nas, Pośrednio lub bezpośrednio jest Jego zrządzeniem. Jego ręka za tym stoi, Jego przyzwolenie, Jego wola, Jego suwerenność. Jeśli mamy gdzieś znaleźć ratunek, to tylko u Niego. To tylko szukając Jego, tylko wołając o ratunek i pomoc i siłę i zwycięstwo do Niego samego. Tak jak tutaj Dawid to czyni, nie, nie szuka pomocy u ludzi, nie próbuje gdzieś indziej znaleźć jakieś oparcie, jakieś, jakiś ratunek, jakieś rozwiązanie. Ale mówi, Ty Panie, który nas odrzuciłeś, teraz ratuj nas, teraz pomóż nam, teraz daj nam zwycięstwo, teraz zaprowadź nas do bezpiecznego miejsca. Zobaczcie, czytamy, że człowiek z natury jest wrogi Bogu. Człowiek z natury jest przeciwnikiem Boga. A gdzie jednak ma się zwrócić, szukając ratunku ze swojego położenia? Musi przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, ratuj mnie, Boże, zbaw mnie, Boże, daj mi pokój. Jako wrogowie Boga, przychodzimy do Boga, prosząc Go o łaskę, o miłosierdzie, o zbawienie. I tak samo jest w naszym chrześcijańskim życiu. Kiedykolwiek Bóg nas doświadcza, kiedykolwiek Bóg coś sprowadza w nasze życie, kiedy Bóg kształtuje nas i pozwala nam żyć w tym konflikcie, w tych doświadczeniach, w tych zmaganiach. Nasza jedyna, nasz jedyny kierunek zbawienia, ratunku, wyzwolenia, zwycięstwa jest cały czas w Bogu, który nad tym wszystkim panuje. Niechaj dzisiaj nasze serca. Będą pełne ufności, że w Bogu odniesiemy zwycięstwo. W Bogu odniesiemy zwycięstwo. A wszelka ludzka pomoc jest niczym. Przeklęty każdy, kto polega na człowieku. Na sobie samym, czy na drugim człowieku. Nasza pomoc jest w Bogu. W naszym Bogu odniesiemy zwycięstwo. On zdepcze naszych wrogów. Niech tak się stanie, bracia, siostry. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Panie, Ty jesteś Bogiem zbawienia. Ty jesteś dawcą życia, dawcą pokoju. W Tobie, Panie, jest nasza nadzieja. Jedynie w Tobie jest nasze zwycięstwo. Pomóż nam o tym pamiętać. Pomóż nam pamiętać o Twojej władzy, o Twojej mocy, o Twojej suwerenności. O tym, że cokolwiek dzieje się w nas czy wokół nas nie jest poza Twoją kontrolą, ale jest wynikiem Twojego przyzwolenia Bądź też Twojego bezpośredniego działania Pomóż nam, Panie, nie uciekać od Ciebie Nie próbować gdzieś znaleźć rozwiązania w ludziach czy w sobie samych W rzeczach tego świata Ale, Panie, jeśli cokolwiek nam doskwiera, z czymkolwiek się zmagamy Cokolwiek nas obciąża Z wiarą przyjść do Ciebie tak jak psalmista tutaj, chociaż świadomy Twojego osądu, Twojego niezadowolenia, przychodzi do Ciebie i prosi Cię o pomoc. Daj, Panie, abyśmy za jego przykładem, z wiarą, umieli modlić się do Ciebie i składać wszelkie nasze troski na Ciebie i we wszelkich naszych doświadczeniach i konfliktach ufać Tobie, Panie, że dasz nam zwycięstwo że zdepczesz naszych wrogów, że poprowadzisz nas w Twoim zwycięstwie, tak jak czytamy w Nowym Testamencie, że w Jezusie Chrystusie prowadzisz nas w triumfalnym pochodzie zwycięstwa, że w Chrystusie jesteśmy zwycięzcami, prawdziwie zwycięzcami. Daj, Panie, byśmy się tego trzymali i tego doświadczali, by nie były to tylko słowa, ale prawdziwie, byśmy oglądali Twoją łaskę i moc i działanie w naszym życiu. O to prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Również w trakcie tego nabożeństwa, Panie, dotykaj naszych serc, objawiaj się nam, przemawiaj do nas. W swojej mocy dokonuj Twoich dzieł pośród nas. Prosimy o nasze dzieci, o ich spawienie. Prosimy o tych z nas, którzy przyszli obciążeni, przyszli strapieni, potrzebują, Panie, ożywienia wiary, potrzebują Twojego dotknięcia głęboko w ich sercach. Ci, którzy przyszli, Panie, z chorobami, potrzebujemy Twojego uzdrowienia, Twojego dotknięcia naszych ciał. Ci, którzy przyszli obciążeni problemami rodzinnymi, konfliktami w domach, Panie, potrzebujemy Twojego pokoju, Twojej mądrości, Twojej pomocy, Twojej łaski. Zechciej nam błogosławić, gdyż wiemy, że wszelka ludzka pomoc jest niczym. Do Ciebie przychodzimy, Panie. Ty możesz nam pomóc. Ty jedynie możesz pomóc prawdziwie. Niechaj nasze serca pełne wiary i ufności wielbią Ciebie, Panie, w tych pieśniach, w modlitwach. Uważnym słuchaniu, rozważaniu Twojego Słowa I w tym wszystkim, co dla nas w swej łasce przygotowałeś Niechaj Twój Święty Duch prowadzi nas, prosimy W imieniu Pana Jezusa Chrystusa Amen